Анджела, ты снаялась. Ты в свой режим. Ты на в Sekundę tak sobie nie podoba, brakasz już nie akoszło. Nie i darwała, bo starczy tylko Na inaczej, że było tej boksu. Aj, tak, tak, tak, tak, tak, Małwin was nie w tym, coś ty na tyty wyżytkowe, to mi mogli. Masła zna i wzory śmiało, bo zarety wkoty nie wyjął bezwoczny i na bezłość, bo skłodoczkę wakęś. Połenki ze witoły wyjątkują, my to szedina i no i wymięsnieński. Iść świąt mężu ze wieszcona, co im zyski oczni owstej, wystracany się łap do aż Jest najwyżniejszy ją argazyjną Maki i dalej, no odszkaduj bez trzyjni szkód, bo nie wyjął jego ducha. Mogę energii bo jest i dalej stary, jest pozleśnił odszkaduj. Też podaj do dwóch miesiąc, no możesz mieć numer z nie Mogę Się. znienić? Chodź, czwarty, to już сказали, что это процесс не равно, пошли в снег, сара развод, сара развод, сара развод, сара развод. Вот, если есть есть. И 9 7 4 2 8 6 3 5 1 9 2 8 5 4 7 6 3 1 0 8 5 2 9 4 że to nie jest to, co aż a że to nie 400, już no 500, 500, 500, 500,